Foton, czyli podcast do magii fotografii. Odcinek drugi. A teraz usłyszycie, jak pasjonat fotografii i członek agencji SEWEN, Maciej Nabrdalik, odpowiada na pytania, jakie zadała mu publiczność podczas Styczniowej Akademii Odkryć Fotograficznych w Lublinie. Dobrze, to w takim razie, jak z tym pytaniami? Macie Państwo jakieś pytania? Czy musicie to przeprawić? I pytania będą do nas na następnym spotkaniu. Radzę też, że można zadać pytanie Agnieszce, co by się pojawiło tak. to, to pytanie jest proste. Jak, jeśli mogę, na tym, jak podtrzymujesz z kimś takim? No nie wiem, czy to jest dobrze postawione pytanie, ale... No, bo wiadomo, że się nie nudzisz, to jest pewnie, prawda? Z kimś takim, nie wiem, czy w tym sformułowaniu y, kryje się pozytyw, czy negatywny. <śmiech> nie. Radzę sobie, znamy się już bardzo... Ale jest lekko, nie jest lekko? Nie może być lekko? Y, niezależnie od tego, z kim się jest, y, nie, może jest lekko, ciężko. nie może być nie może być lekko. Ale jest na pewno ciekawie i y, tak do końca sami nigdy nie możemy przewidzieć, co kolejny rok przyniesie. Może też to nam pozwala w takim napięciu twórczym wspólnie kwić. Nie zmieniłabym. Także to chyba wystarczy jako odpowiedź. No, tak, zachtwionująca w pełni. <laughs> Dobrze, proszę Państwa, są jeszcze jakieś pytania, bo może właśnie teraz jest ten najlepszy czas. Jeśli komuś coś tak, nawet jeszcze ktoś tak się jąka i nie, nie wie do końca, to może niech się wysłowi swoje przemyślenia, spostrzeżenia tak, elementu. Ja mam takie pytanie w sprawie tych ludzi z obozu. Padło od ciebie takie stwierdzenie, że od Was żeby poszliście robić ten materiał, aby znaleźć odpowiedź na pytanie. Czy znaleźliście odpowiedź na pytanie robiąc ten materiał, bo to nie zawsze, nie zawsze się zdarza. Tak naprawdę nie szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, tylko chcieliśmy bardziej, lepiej zrozumieć to miejsce. Do końca słyszeliśmy głównie Agnieszka, że już nie da zrozumieć od, od naszych bohaterów. Ale jednocześnie gdy w czasie rozmowy zdawali sobie sprawę z tego, że nasza, nasza wiedza i doświadczenia z innymi więźniami już są no, zaawansowane, to była jakaś taka głębsza mieć porozumienia. Więc myślę, że zaawansowaliśmy, jak tylko to było możliwe, w kolejnym pokoleniu wiedzę, może nawet nie wiedzę, że chyba próba jakiegoś bardziej empatyczna próba porozumienia się niż taka naukowa. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo zauważyłem panu prawidłowo że ty lubisz cholernie ty trudne wyzwania, i ciągle stawiasz sobie wyżej cele, co prawda los i szczęście, bo to o czymś takim możemy mówić, ewidentnie ci sprzyja. Natomiast czy chociaż minimalnie uchylisz robek tajemnicy, jakie kolejne przed sobą stawiasz poprzeczki, bo tak bym to nazwał? Nie są wyzwania ani poprzeczki, ale kolejny materiał, na który, którym pracuję jest. Zaczyna się. Zdjęciami, które Państwu pokazałem jako pierwsze, czyli zdjęciami mojego dziadka, bo mam takie poczucie, że chciałbym go lepiej poznać i dzięki niemu myślę, że coś zacząłem w swoim życiu i zaplanowaliśmy z Agnieszką znowu taką wspólną podróż przez Polskę, ponieważ mój dziadek zabierał babcię w swoją syrenkę i jechali przez Wszystkie właściwie województwa, gdzie tak dokumentował, babcia nie była szczęśliwa, ale nie brała w tym udział. Mamy z tego dokumentację zdjęciową i wciąż moje mama i pamiętają te miejsca, wyprawy, łatwo te mapę odrysować. i Chcemy powtórzyć ich podróż, żeby poznać siebie też lepiej i zrozumieć też ich. I poznać... Najlepiej no będzie tak. I no. też... Nie, nie, nie, Myślę, że z na co nie. I też yy, zobaczycie jak się polska nie trochę zmieniła tak. przy okazji takiego bardziej uniwersalnego przekazu. świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu